Witamy w kolejnym podcaście blogu Johnem Cichonio oraz redakcji Realservice.pl Ja jestem cichonio, witam wszystkich. Ze mną jest Johnny. Witam. I jest z nami też Tomek. Witamy Tomka. Ja również witam. Omówimy przede wszystkim akcję z weekendu, grała Primera Division. No i skupimy się też na zapowiedzi meczu Barcelony z Arsenalem w Lidze Mistrzów, bo to jest chyba wydarzenie tygodnia w tej chwili. Um, ale zaczynamy oczywiście od Ligi Hiszpańskiej. Um, dwa mecze um, potentatów z, raczej z, z outsiderami. Um, pierwsza grała Barcelona, wygrała z Saragoso 1-0. Wynik mało imponujący, um, ale też um, Guardiola już um, skład na ten mecz ustalił w kontekście trochę tego meczu um, z Arsenalem, czyli wielu zawodników podstawowych zabrakło. Um, powiedz Johnny, um, pokrótce, jak, jak ta Barcelona wyglądała, kto, kto, kto zagrał, kto odpoczywał. Eee, tak więc e, cieszymy się z powrotu Waldesa, bo zagrał pierwszy mecz po, po kontuzji i wypadł bardzo dobrze no w obronie zagrał Milito zaskoczenia dla wszystkich pewnie <grydy> dla nas też, w pomocy maszerano. E, no w ataku Bojan, odpoczął Iniesta, odpoczął Vija e, tak więc ci, ci najbardziej potrzebni zawodnicy na Arsenal tak naprawdę e, zostali e, odesłani na ławkę no i Barcelona zagrała rezerwowym składem, nie miała problemów, żeby pokonać 11 zawodników <głosy> Saragosy, którzy zamurowali swoją bramkę nie myśląc o atakach. Tomek jesteś zadowolony z, z przebiegu tego meczu? Jak, jak odebrałeś tą, tą trochę rezerwową drużynę? No to Was był tak? taki klasyczny mecz przed meczem, oczywiście ważny mecz czeka nas we wtorek, to spotkanie po prostu należało wygrać, jak to się mówi, najmniejszym nakładem sił. Oczywiście liczyłem na wyższe zwycięstwo, ale w tym kontekście liczą, liczą się punkty. Cieszy mnie, świetna forma Kejty, świetna forma Mascherano i powrót do pierwszego składu Milito. No właśnie, Milito był bardzo, bardzo mocno krytykowany w ostatnich tygodniach. On zimą miał w ogóle odejść. Odejść, odejść z Barcelony. Dużo się mówiło o tym, że, że Guardiola mu nie ufa i że, że, że nie stawia na, na Milito. Eee, tutaj Johnny się dziwi, że tak mówię. To chyba Marka pisała buaz. Nie wiem, w katalońskich mediach tak, tak tego nie przedstawiono. Ale eee, nie, nie jesteście zaskoczeni, że Milito. Bo rozmawialiśmy wcześniej już o tym meczu i, i, i Tomek eee, i tak samo ty, ty, Johnny jesteście zadowoleni z tego, jak Milito wypadł. Eee, czy, czy, czy, czy nie było tak faktycznie, że, że ostatnio Milito. Albo, albo nie grał, albo jak grał, to właściwie był głównym winowajcą problemu Barcelony? Nie wiem, Tomek, ty, ty nie miałeś takiego wrażenia? Rzeczywiście, no, jego, jego forma nie była najwyższa zresztą. Pokazuje to też, że Guardiola woli przesunąć Abidala z lewej obrony do środka. Wolał przesunąć niż grać Milito w pierwszym składzie. Też w meczach pucharu Hiszpanii, chociażby w meczu przegranym z Betisem na wyjeździe Milito był... Jednym z naszych najsłabszych zawodników. Natomiast ten występ sobotni daje nadzieję na to, że będzie on jednak rezerwą, na którym możemy polegać i jest to dosyć obiecujący występ w kontekście meczu z Arsenalem. No właśnie, bo będziemy mówić o tym, jak Guardiola zestawi obronę pod nieobecność swoich dwóch podstawowych obrońców. Pika z Saragosą wypadł gorzej od Milito. O, o w paru, w paru momentach dał się przepchnąć, nie, nie, nie, nie był do końca pewny. No ale wtedy Waldes przychodził z ratunkiem, bo faktycznie tak jak mówił Johnny Saragossa nie skupiła się specjalnie na, na ataku na, na nim. choćby jeden punkt, bo, bo po tym jak, jak zaczęli przegrywać to ciągle, ciągle bronili wyniku. Johnny? Ja chciałem tylko Mili to jeszcze powiedzieć. No to wszystko prawda, że znaczy to nie jest prawda co tu powiedziałeś, że jakby Guardianie ma do niego zaufania, i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem, przynajmniej. Po prostu e, mi to wróci. To, że z Betisem to bym się nie zgodził, że on akurat najgorzej zagrał, bo tam Pikę jeszcze gorzej zagrał od niego. E, I wtedy, kiedy grał, nie grał może najgorzej, ale widać, że on nie jest na poziomie już e, jakby. E, nie ma tej szybkości. I nie jest na poziomie, żeby na tym poziomie sportowym, żeby rywalizować na przykład z Arsenalem. Nie sądzę, jeżeli nie sądzę, będziemy o tym mówić, nie sądzę, żeby Guardiola wystawił go z Arsenalu. po prostu jest za słaby. Już jest, widzę, że w wakacji znaczy już go nie będzie. A teraz został w styczniu, bo potrzeba było obrońcy. Ten mecz z starego Sto pokazuje, że w meczu ze słabszymi rywalami, znaczy ze średniakami takimi, on, on może grać i myślę, że to Guardiola trochę przekonało. No i to tyle to, mi to, to, to, to, to, to, to. Czyli właściwie mi trochę o to, o to chodziło, że to po prostu nie jest zawodnik, jakby na którym można polegać e, po, poza pewnymi takimi e, słabszymi rywalami. Ale okay. e, tyle, jeśli chodzi o to na razie, bo tak jak już powiedziałem, do tego wrócimy. E, takie pytanie do Was. Czy w tym meczu z Saragosą e, zauważyliście kogoś w drużynie Saragosy, kto jakoś, jakoś się wyróżnił? W Drużynie Saragosy? Tak, tak. się wyróżnia oczywiście. Johnny, tutaj te też ci nikt nie e, ja się tak, Ja się tak zastanawiałem, właśnie oglądając te mecze Badcountry, bo one z grubsza wyglądają podobnie, te, zwłaszcza na Camp Nou, ale, ale nie tylko. E, I te drużyny e, e, wszystkie grają właściwie tak samo, każdy, prawda? Tam w dwóch liniach e, obrońców po prostu każdy próbuje te piłki wybijać. E, i, i, I po prostu taka mi refleksja naszła, że. Że jeżeli ktoś, na przykład kogoś znaliśmy jakiegoś piłkarza wcześniej z jakiejś tam, z jakiejś tam charakterystyki, tutaj ona zanika zupełnie zredukowany po prostu do człowieka do wybijania piłek. Czasem się zdarza tak, na przykład, że po 20 minutach wybijania tych piłek przez obrońców w kimś tam się odzywa ten mały chłopiec, który został piłkarzem, bo chciał po prostu tą piłkę kopać i próbować strzelać gole i próbują coś tam wymodzić, coś co, co się na ogół źle kończy, ale ja chciałem zwrócić uwagę na defensywnego pomocnika, Ndaw chyba się nazywa, chyba tak to się czyta, tak, tak, się, tak się nazywa, taki wysoki, wysoki Senegalczyk i zwróciłem na niego uwagę, bo on grał dosyć ostro, ale tak, w takim stylu lekko angielskim, twardo, ale naprawdę naprawdę dobrze wyglądał. Parę piłek odebrał, parę razy wyprowadził do piłki. Um. No, znaczy, To był chyba jeden z najlepszych zawodników, jeżeli chodzi o Seriosę. No Pongol, jak nie wiem, jak się czyta, jest. Y, pon, Inama Pongol. Pongol, pong dobra. Pongol. Y, no, on widać, że jest szybki i silny, no ale to taktyka go ograniczyła, jakby to można powiedzieć. No ale to, co miał, to jakby zrobił co mógł, tak. Ale ja byłem zdziwiony, w ogóle zaskoczony, że Saragosa tak zagrała, że oprócz Interu z poprzedniej Lidy Mistrzów jeszcze nie widziałem zespołu, który by aż tak defensywnie przyjechał na Camp nastawiony, który w ogóle, w ogóle nie, nie myślał o tym, żeby wyjść za swoją połowę, schowali się po prostu, ale to dobrze pokazuje, to był dobry trening przed Arsenalem, Arsenal nie zagrał tak jak Saragosa, to wiadomo. Ale to pokazało, że Barcelona już się przyzwyczaja do tego do, do, i potrafi grać z takimi zespołami. I to był dobry mecz dla Mascherano, który udowodnił tym, którzy w niego wątpią, że on naprawdę potrafi grać i odnajduje się w tym systemie. To nie, to, to nie jest tak, że on nie, nie, nie czuje gry Barcelony. On Widać, że on potrafi podać, a w środku jest niezastąpiony, jeżeli chodzi o odbiór piłki taką twardą grę. Hmm, jeszcze będziemy o tym mówić, ale... ale... Ja nie do końca się zgadzam, Ok, więc Barcelona wygrywa niskim nakładem sił minimalne zwycięstwo 1-0, Real prezentuje się trochę bardziej efektownie w Santander, bardzo, bardzo dobra piesza połowa zwłaszcza, w której no zamiast 2-0 mogło spokojnie być 5, bo była i poprzeczka szabiego Alonso i Marcelo nie trafił do pustej bramki, początkowo wydawało się, że ten brak Ronaldo właśnie może przeszkodzić, po prostu strzelić gola, mimo że te sytuacje były, ale na szczęście piękna akcja Ozila, um, Ozila z, z Benzemą, Adebajorem, z Szalim Alonso. Po prostu wymiana piłki bardzo szybka na kontakt w środku pola. No i wyłożenie piłki y, Adebajorowi. Y, y, przed sezonem były takie plotki, że Ozil ma iść do Barcelony. Y, że Barcelona chciała Ozila. Ja myślę, że. że y, Faktycznie on by się tam sprawdził w tym systemie, bo widać, że mu właśnie sprawia, sprawia przyjemność taka gra bardzo ruchliwa, szybkie podania na jeden kontakt. Ale też chciałem powiedzieć, że cieszę się, że, że, że jakby Real ma swój styl i, i, i mimo, że w jakim stopniu się opiera na Ozilu, to jednak ta gra jest bardziej bezpośrednia. Ja też uważam, że lepiej, że poszedł do Realu. Nie dlatego, żebym nie chciał go, jakoś, że nie doceniam go jako piłkarza, tylko że uważam, że w Barcelonie by nie grał tak często jak w Realu i by, byśmy nie widzieli e, tak często przyjacielać jego talentu, tak? Bo no, umówmy się, W Barcelonie trudno się przejść do pierwszego składu, a tutaj był zbudowany zespół. No, to wyszło dobrze dla realu. No. Mam nadzieję, że Ozil odejdzie za rok i sprzeda go Perez, tam, nie wiem, Arsenal go kupi. Nie, nie, Ozil no, oczywiście nie miałby żadnych szans na grę w Barcelonie, Myślę, że, <laughs> yy, Guardiola się fajnie wypowiedział, kiedy został zapytany o Wilshera przed yy, dzisiejszym spotkaniem, powiedział, że to świetny zawodnik, ale w Barcelonie B Mamy zawodników podobnej klasy. Myślę, że coś podobnego można powiedzieć o Zilu. A to ciekawe bardzo. Będziemy mówić o Wilszerze też to ciekawe właśnie o tej wypowiedzi Guardioli. Jako, dla mnie to jest trochę przejaw takiej taki, co najmniej Barcelonocentryzmu tych i Guardioli i zawodników. Żeby nie powiedzieć arogancji właśnie. To co ty tam właśnie powiedziałeś. Moim zdaniem Ozil dużo lepiej gra niż na przykład Iniesta w tym sezonie u was. Ale, ale okej. Okay. Ale okay. um, no, znaczy chciałbym to... tylko zaznaczyć, że paradoksalnie ten Brak Ronaldo wyszedł na dobre Realowi, ponieważ gdyby, gdyby nie to, że jego nie było na boisku, nigdy nie przeprowadziliby akcji złożonej z takiej ilości podań. No, to jest niesamowite. Jeśli, jeśli Ronaldo był, byłby tam jednym z zawodników rozprowadzającym tę akcję, no to skończyło się na pierwszym, drugim podaniu. Wziąłby piłkę i po prostu strzelił w trybuny. No ale Real miał szczęście, że jako Ronaldo w tym meczu nie grał. Jeszcze zanim Cicho nie oddam Ci głos, to chciałem tylko powiedzieć, że właśnie... Jest taka opinia, znaczy na Twitterze były śmieszne komentarze, że nie mówcie Mourinho, ale zespół bez Ronaldo w pierwszej połowie wyglądał lepiej niż przez cały sezon, więc ten, e, ciekawe, czy, czy, czy, czy, czy będą jakieś zmiany, e, czy myślisz, że Mourinho jakby zauważył coś, że na przykład lepiej grać z dwójką napastników albo... No właśnie, jeśli chodzi o Ronaldo to nie ma wątpliwości, że kiedy tylko wróci ale to będzie grał, ale jeśli chodzi o ustawienie realu, bo y, graliśmy dwójką napastników i y, y, y czwórką, czwórką w y, tak zwanym diamencie w środku pola, czyli Xabi Alonso był jedynym cofniętym defensywnym pomocnikiem, Granero i Di Maria byli środkowymi pomocnikami jakby po bokach trochę, no i Ozil był tym, tym łącznikiem pomiędzy atakiem i... I, i pomocą i trzeba powiedzieć, że to bardzo dobrze się sprawdziło właśnie w tej pierwszej połowie. Mimo, że Racing próbował bronić powiedzmy przynajmniej dziewiątką, dziewiątką zawodników, no to Real, Real w pierwszej połowie miał Najwyższą, najwyższe posiadanie piłki w całym sezonie swoim, 71%. Sytuacji było mnóstwo, co było widać zresztą. Bardzo aktywnie byli boczni pomocnicy, co też, też przynosiło bardzo dobry skutek. Po prostu, po prostu wyglądała nasza gra tak, jakbyśmy sobie chyba na ogół życzyli, żeby wyglądała. I teraz co ciekawe, Granero trzy razy w tym sezonie wychodził w pierwszym składzie. I to był mecz z Lewantem, w Pucharze wygrany 8-0. To był mecz z Majorką w domu, kiedy zaliczył asystę i wygraliśmy 1-0. No i właśnie teraz ten mecz, w którym tak dobrze wyglądaliśmy w pierwszej połowie. I wniosek jest taki, że warto próbować tego ustawienia przeciwko słabszym drużynom, które właśnie murują w ramkę. Tym bardziej to jest ważne, że Real traci punkty przede wszystkim z tymi słabymi drużynami tak naprawdę. Poza, poza porażką z Barceloną, każda nasza strata punktów to była przeciw drużynie z, z dołu tabeli. I warto było właśnie rozważyć wystawienie Granero od, od pierwszej minuty i potem ewentualnie zastąpienie go kimś bardziej defensywnym niż, niż wystawiać na przykład Lasa czy Kedire i potem wprowadzać Granero tak jak to było na przykład przeciw Deportivo. I to już się nie sprawdziło, bo po prostu trzeba było grać bardziej bezpośrednio w końcówce. No właśnie nie uważasz, że wystawianie tych dwóch defensywnych pomocników zazwyczaj, dwóch czasem trzech, e... To nie jest zbyt asecuranski jak na Real, znaczy nawet jeżeli gracie wiesz, Sevilla, Walencja, Bar no Barcelona, ok, to można zrozumieć, jakby, te... znaczy, no, z Milanem tak samo, prawda? Ale no, w takich większości meczów w lidze hiszpańskiej naprawdę Real by mógł grać i to myślę, że mu by wyszło na dobre. tylko z drugiej strony nie wiem, czy z Ronaldo w składzie przy takim ustawieniu to by tak dobrze funkcjonowało, bo tak jak mówi Tomek, te wszystkie akcje były składne, wszystko, ale, ale dlatego, że piłkarze po prostu tak lubią grać. Ci piłkarze tak lubią grać. Oprócz Di Marini, który e, trochę jest bardziej jak Ronaldo, prawda, ma bardziej typ. No ale jakby było dwóch takich zawodników, to czy to, czy, czy by tak dobrze to wyglądało? No już się mi wątpić. Można, można porównać mecz z Lewantem, w którym faktycznie zagrał Ronaldo jako jeden z dwóch napastników, no i wiadomo jak to wyglądało. Natomiast to był trochę specyficzny mecz, no bo jednak to był Puchar i, i, i też przeciwnik, który nie, nie stawiał wielkiego oporu. Ja myślę, że ja bym chętnie zobaczył Ronaldo w tym ustawieniu zamiast jednego z napastników, na bo Ronaldo będzie grał, ale ja myślę, że i tak to może się sprawdzać. Tym bardziej, że Ronaldo widać, że on jednak spróbuje dostosować tą swoją grę i zwłaszcza w ostatnich meczach on dużo mniej szczela i dużo mniej podaje, jakby cały czas, cały czas, Widać, że on, że on stara się w tą drużynę wpasować. Ale dlaczego za napastnika, a nie za skrzydłowego? jak za, nie wiem, za Di Maria? on, on się nie sprawdził? Przecież sam Mourinho mówił, że Ronaldo to nie jest napastnik. <mon> <monster s interior tunnels> y, tak, tylko że w tym ustawieniu Di Maria był tak naprawdę środkowym pomocnikiem, więc Ronaldo, on, on musiałby grać blisko linii środkowej, ale to jest... E, Mourinho mówi, że on nie jest napastnikiem... De, nie jest nie no. mówi, że on nie jest napastnikiem, który stoi po prostu w polu karnym i czeka na piłki, natomiast zdecydowanie on musi, musi grać w blisko pola karnego, żeby, żeby wykorzystywać swój potencjał. Także ym, warto rozważyć to ustawienie. Tutaj jedno zastrzeżenie. Yy, straciliśmy gola. Trochę z winy tego ustawienia też, bo, bo kiedy gramy czwórką w diamencie w środku pola to wtedy boki są odsłonięte bardziej. I w momencie kiedy, um, kie, kiedy lewy obrońca racingu podłączał się na lewym skrzydle do tych akcji ofensywnych um, tuż, tuż przed stratą bramki jakieś dwie trzy akcje właśnie poszły tamtą stroną, um, no i po prostu skończyło się stratą gola. Ha, nie, bo chciałem tylko, te, sorry, że przerwałem, ale chciałem tylko się spytać dlaczego Adebayor trzymał karnego to jest... Yy... Znaczy nie, do, tego, do tego zaraz dojdziemy, tylko chciałem już skończyć, skończyć myśl. Yy, o co chodzi? Chodzi o to, że to ustawienie 4-2 jest bardzo dobre, żeby napocząć rywala i żeby strzelić po prostu jedną, dwie bramki yy, defensywnie nastawionej drużynie i potem warto po prostu wprowadzić drugiego, drugiego pivota, żeby już, już bezpiecznie, bezpiecznie ten, ten wynik trzymać. Czyli jakby przeciwieństwo tego, co Mourinho tak naprawdę robił do tej pory. Yy, wychodził z dwoma pivotami i ewentualnie ich wymieniał na bardziej ofensywnych graczy. Jeśli chodzi o te karny w tym meczu. a Debajor strzelał gola yy, ja usłyszałem taką opinię, że, że karnego, że jakby Alonso mu pozwolił strzelać. Czyli pewnie poprosił, e, poprosił żeby, żeby, żeby, żeby mógł to robić. No i się po prostu szabi Alonso zgodził. To jest John odpowiedź na, na twoje pytanie, ale jak to zrobił, to wszyscy widzieliśmy. E, I był też. E, był też taki moment rzut wolny z 20 metrów i, i, i uderzał go Sergio Ramos w ogóle który, który do tej pory w ogóle nie był rzutów wolnych naszych. I także pod nieobecność Ronaldo widać kto ma największe ego chyba w tej drużynie. To była takie, taka, taka, taka dobra ilustracja. Więc tyle jeśli chodzi o ustawienie Realu i jego, jego, jego wady i zalety. Benzema oczywiście strzelił dwa gole bardzo, bardzo, bardzo dobre wykończenie, ale też trzeba przyznać, że parę sytuacji zmarnował. Niemniej zdecydowanie w tej chwili nasz czołowy napastnik przed, przed Adebajorem, moim zdaniem, ale tak jak mówię, warto, warto próbować wystawiać ich obu obok siebie. Czy to by się nie zmieniło już po trzech dniach? Ostatnio nie mówiłeś, że Adebayor jest przed Benzemu? Ja my, myślałem, że tak jest, ale no znaczy mówię, jaka jest sytuacja, że nie, nie wierzę, żeby nie zrezygnował z Benzemy w tej chwili. Ja myślę, że ciągle to jest zasadne, żeby wystawiać Debajora w pierwszym składzie, zwłaszcza w, na przykład w meczu ligi mistrzów i potem wstawiać Benzemę. Tak bym wolał, żeby to jednak wyglądało, ale no, Benzema strzela dwa gola, Adebayor Bajor pudłuje karnego po prostu w fatalny sposób, więc nie wierzę, żeby, żeby, żeby po prostu ten, ten, jakby ta kolejność się zmieniła po tym meczu tyle jeśli chodzi o, o te mecze wielkiej dwójki. Sytuacja na, na szczycie tabeli pozostaje niezmieniona, 7 punktów straty realu do, do Barcelony. I teraz tak, jeśli chodzi o ostatni tydzień i, i pod względem Murinia, i jeśli chodzi o Guardiolę w ostatnich dniach, sporo ciekawych wypowiedzi w prasie i sporo ciekawych reakcji na, na te wypowiedzi. Może zacznijmy od Guardioli, bo, bo to jest sprawa świeża. Johnny, o, o, jakie, o jakich wypowiedziach mówimy i jakie związa, związane są z tym kontrowersje? Znaczy, mi się wydaje, że. Znaczy, chciałem po prostu do wrócić do tego, co powiedział Tomek o Wilszerze na wczorajszej konferencji. Bo ciekawe jest. Y... Generalnie to jest prawda, co powiedział Tomek i tak powiedział Guardiola. Tylko ciekawe jest, y... że Wilszer to jest znakomity piłkarz. I że y... super, że Arsenal ma takiego zawodnika. A jeszcze lepiej, że Anglia ma takiego zawodnika. No ale że Barcelona ma, ma takich zawodników w rezerwach takich dobrych. Tak <taki samo dobrych. Generalnie mniej więcej tak to brzmiało. No i teraz kontrowersje pojawiły się, gdy Guardian, angielska gazeta, źle, źle przetłumaczyła tę wypowiedź i zamieściła artykuł, że Guardiola disuje tak? I że nie docenia go i w ogóle. A to jest nieprawda, bo Guardiola już przed pierwszym meczem mówił, że Wilsher to jest wielki talent. Tak więc to jest ciekawe, bo Guardiola powiedział, że może szybko powiem, co powiedział, że to jest właśnie dobry piłkarz. No i ostatnie zdanie jest najważniejsze tej wypowiedzi, kiedy on mówi, że Guardiola napisał, że Guardiola powiedział. On jeszcze, jeszcze, znaczy ma szczęście, że gra, w, że gra w Arsenalu, bo oni nie mają presji, żeby zdobywać tytuły, a Barcelona ma takich zawodników w rezerwach. No ale kolejna gazeta angielska, do, do, do bardzo dobry dziennikarz Henry Winter przetłumaczył to już zupełnie inaczej, bo napisał, że jest szczęśliwy, że Arsenal ma czas. No, jest, że jest, tak, tak, że... Tak, tak. Wisher ma szczęście, że Arsenal ma czas. I nie ma takiej presji jak Barcelona tutaj jakby w nawiasie, żeby zdobywać tytuły co sezon, można tak powiedzieć, co sezon. Więc to jest różnica, no i już się pojawiły w Anglii oczywiście głosy, że właśnie Barcelona to co ty mówisz że jest bardzo arogancka i że nie powinni tak mówić, a jeszcze Cezka chcą nam zabierać, więc to jest kolejny, kolejny tutaj przykład wojny Barcelony z Anglią, więc w ogóle już jest cała historia, a Anglicy wymyślili w ogóle futbol, więc to im się należy szacunek. Ja chciałem tylko powiedzieć, bo ciekawe, bo te same praktycznie słowa, które, które, które tutaj ten Henry Winter przetłumaczył Guardioli, okay. ale dokładnie, dokładnie te same słowa wypowiadał Mourinho przed sezonem o Arsenalu, oczywiście, tylko że, że on to wypowiadał w tonie takim ironicznym, co było, co było jawną jakby, jawnym disem dizem powiedzmy Wengera, prawda? że Arsenal, oni mają czas, oni nigdy nie grają o, o, prawda, o trofeo, oni nigdy się nie śpieszą, nigdy nie muszą nic wygrywać. I nie wiem, Tomek, jak to odbierasz te wypowiedzi Guardioli? Czy, czy uważasz, że to był wyraz szacunku dla Wilshera i Arsenalu? Czy to było jakby postawienie sprawy w ten sposób, że Wilshere, ok, na Arsenal jest całkiem dobry, na Anglii jest całkiem dobry, ale u nas by się nawet zmieścił w pierwszej drużynie? Myślę, że to było jednocześnie wyrażenie szacunku dla Wilshera, no, który jest całkiem niezłym zawodnikiem, ale to też zamknięcie jakby drogi do spekulacji transferowych, jeśli Guardiola powiedział, że to świetny zawodnik, rewelacja, za chwilę z dnia gazety pisały, Wilshire do Barcelony. A Guardiola spokojnie mówi, że my mamy takich zawodników w rezerwach, czyli świetny zawodnik, ale jednocześnie podbudowuje tych zawodników, którzy u nas będą chcieli się dostać do składu w następnym sezonie, mówiąc, że, że uważa ich zarówno utalentowanych. Także to są takie kontrowersje trochę na siłę według mnie. Ja się z Guardiolą zgadzam, jeśli chodzi o tą wypowiedź. Myślę, że jest to fajny zawodnik, ale nie, nie powiedziałbym, że jest lepszy od Tiago na przykład. Znaczy, od Tiago też nie uważam, że był lepszy. Chociaż to jest zupełnie inna pozycja moim zdaniem. Tiago jest bardziej ofensywny. Trochę tak, trochę tak, tak. Ale znaczy ja też się zgadzam z Guardiolą, bo. No, już media po prostu szukają na siłę trochę sensacji. To jest też w przypadku trochę Mourinho, tylko że on jeszcze sam kreuje dodatkowe kontrowersje. Nie tylko, że, że dziennikarze szukają u niego jakichś smaczków, to jeszcze on jawnie po prostu mówi, mówi jakby co myśli. Tak? A, a Guardiola no powiedział, jak jest jego zdaniem, że Wisher jest świetnym zawodnikiem, no ale w Barcelonie, w rezerwach Barcelony mamy. Takich samych 18-latków 18 jak on. Tylko że my nie mamy czasu, żeby yy, tak szybko wprowadzać ich do składu, bo za każdym sezonem musimy zdobywać tu. No, tak, tak A ja trochę. Jak największa yy... konkurencja jest u nas jednak C na tej pozycji, w środku pola. Yy, jakby rozumiem Wasz punkt widzenia, natomiast. Yy z mojego punktu widzenia, czyli kogoś powiedzmy mniej, mniej przychylnego w Barcelonie. Ja rozumiem kontrowersje, które mo mogą takie wypowiedzi wzbudzić, zwłaszcza w Anglikach, którzy są bezpośrednim rywalem prawda? Barcelony i to oni były te wypowiedzi. E, bo e, ja mam wrażenie, że od jakiegoś czasu, e, tak to wygląda przynajmniej z wypowiedzi e, tych graczy Barcelony, tam Szawiego, był ten słynny wywiad, e, też w Guardianie. E, teraz, teraz, e, teraz Guardiola swoje wypowiedzi e, prasie, prasie, e, z nimi, z pracą się podzieli swoimi powiedziami i trochę się rysuje z tego taki obraz, że Barcelona dla, dla Barcelony to jest prawdziwy obraz w jakimś stopniu. Dla Barcelony nie istnieje piłka tak naprawdę poza tą, którą oni grają. Tak jak w tym wywiadzie Szawi mówił na przykład pytany o Skolsa. O tak, Skols świetny zawodnik, on by pasował do Barcelony, prawda? Bo on świetnie podaje, szybko gra piłką i tak dalej. Ma dobre, jakby widzi dużo dookoła, co się dzieje. Co myślisz o Runim? No, Runim bardzo dobry zawodnik, mógłby grać dla Barcelony, prawda? Czyli jakby Mógłby grać w Barcelonie, znaczy jest wystarczająco dobry, jest dobrym zawodnikiem. I, yy... Ja nie, nie, nie twierdzę, że to jest do końca jakby arogancja, prawda? Ale kiedy też z drugiej strony się e, na przykład mówi, że o ci nie grają piłki albo ci nie grają piłką, e, o drużynach, które przyjeżdżają na przykład na kampną i broją się całą drużyną, bo chcą na przykład wywalczyć jeden punkt, e, to ja się nie dziwię, że to jest odbierane trochę jako jednak arogancja jej, prawda? I, i jakby tak jak Barcelona chciała decydować o tym, co jest piłką, co nie jest piłką, e, tymi w ogóle się nie zajmujemy, bo oni nie grają w piłkę, a ci są dobrzy, więc mogliby łaskawie zostać przyjęci do naszej drużyny. Znaczy, trochę przesadzasz, bo. Generalnie tak nie jest. No, Barcelona, posłuchaj wypowiedzi zawodników przed meczami, po meczach, zawsze jest dużo szacunku do rywala i nikt tam nie mówi, że o, oni nie grają w piłkę, my tu grają w piłkę, oni przyjechali się bronić, O Saragosi nikt tak nie powiedział. Każdy rozumie, że przyjeżdżają na Camp Nou i że nie zamierzają tutaj atakować. Jakby to, to, nie ma, to nie ma nic wspólnego, bo chodzi o ten wywiad jakby. I nie, jakby też tak nie mówi, że o tak, Runaj to dobry zawodnik, on by mógł... Pytanie było takie, kogo uważasz kogo uważa za, za zawodnika, kto by mógł grać w Barcelonie? Takie było pytanie. Kto jest dobrym według Ciebie zawodnikiem w Lidze Angielskiej i kto mógłby zagrać w Barcelonie? No to on mówi, moim zdaniem Scots, moim zdaniem Runei. bo i zargumentował to jakoś, tak? No i powiedział, że w Anglii jest zupełnie inny styl, zawsze był, zawsze podziwiał ten styl. Właśnie, nie, właśnie najlepsze jest to, że w całym tym wywiadzie Szawi pokazuje, jak bardzo zna się na piłce nożnej i, jakby, i, i że nawet nie wiedziałem o tym, że fascynuje się Ligą Angielską, oglądał dziecka, tak samo Ligą Włoską, no tylko, że on został wychowany w Barcelonie, w La no to on, on lubi grać tak jak go nauczono, no on nie widzi dla siebie miejsca w innym systemie, tak? o to chodzi tylko, to nie jest jakieś właśnie, to jest przesada, żeby mówić, że o tutaj właśnie jaka arogancja, bo tylko my grałem w piłkę. On tak mówi, ale to jest wszystko w kontekście pewnym, to nie, jest, to nie, jest, to nie można wyjąć tego z kontekstu i powiedzieć, no tak, no, ale oni są aroganci, bo oni tylko grają w piłkę, no, wiesz. Z drugiej strony jest to zawsze dla jakiegoś zawodnika, jeśli zawodnicy Barcelonu uważają go na, za tyle, dob na tyle dobrego, że, że żeby grać w Barcelonę, jednak w tym momencie e, jest to taki najwyższy poziom jaki może piłka przesiągnąć w Barcelonie. No to tak, tylko że. Tylko, no, ja chciałem... Jeśli chodzi o umiejętności, najwyższe, nie, nie, nie tylko zdolności fizyczne, ale też umiejętności czysto piłkarskie. Barcelona właśnie... szuka zawodników właśnie na najwyższych umiejętnościach czysto piłkarskich. Jeśli y, taki Czawi mówi, że Rooney jest, byłby w stanie grać w Barcelonie, ja tym, no, nie muszę się z tym zgadzać, ale to oznacza, że docenia jego umiejętności piłkarskie. Yy, właśnie o to chodzi, że. Też Xavi to mówi, że przecież parę lat temu Barcelona nie była jeszcze na szczycie, Ka każdy... nikt nie chciał przyjść do Barcelony. Takie zda zdanie powstało, nikt nie chciał przychodzić do Barcelony, bo Barcelona nie grała tak dobrze. Teraz gra najlepszy futbol na świecie i wszyscy, właśnie to jest, z jednej strony wszyscy to mówią, ale zabrania się jakby, żeby sami zawodnicy to powiedzieli. No jeżeli każdy tak mówi, znaczy większość opinii dziennikarzy, nawet angielscy dziennikarze piszą, że Barcelona tak super gra, no to nie dziwne jest, że oni po prostu traktują siebie jako wzór i że jeżeli oglądają potem swój mecz, przypuśćmy i im się to podoba, no to wiesz, patrzą, o, Roney by się nadał, bo potrafi, nie wiem, szybko myśleć, przypuśćmy, tak? No nie każdy by się nadał do gry w Barcelonie, nie każdy by się nadał do gry w Realu, to też jest takie, wiesz. Okej, okay, ja myślę, że to jest... Y Hmm, że to jest to jest jakby taka, taka perspektywa mocno, mocno zawężona z ich strony, ale uważam też, że mają do tego prawo. Barcelona, mają swój styl, któremu tak. są wierni i, i ten styl mogą, mogą traktować jako, jako wzór, prawda, i punkt odniesienia dla innych. To natomiast to natomiast chciałem tylko powiedzieć, żeby jakby że głosy, głosy krytyki i jakiegoś tam poirytowania też nie powinny was dziwić, bo po bo prostu są jakby inne punkty odniesienia. I jakby tak. to, prawda myślę myśl, myślę, że myślę, że. Myślę, że względem porozumienia osiągnęliśmy, co do tego. Co. Zawsze ktoś musi wbić szpile, to jest, wiesz, jak się jest najlepszy, jak się jest na szczycie, to każdy chce Cię zdjąć. Z tego no, jak się, jak się wpychasz zbyt wiele miejsc, to zawsze, zawsze, to ktoś, ktoś uchuje. Okej, okay, jeśli chodzi teraz o, um, o kontrowersje w prasie i w mediach um, w stolicy, w Madrytu. Dobry, kontrowersji. Do Mourinho, przejdźmy do niego. E, Mourinho, dzisiaj, dzisiaj, ostatnio się w um, pojawiły dwa, dwa, jakby, zestawienie dwóch głosów prasy prasy hiszpańskiej um, czy tak bodaj bodaj w asie Pierwszy, pierwsza, pierwsza opinia to była Mourinho jako, jako ten prawdziwy The Special One, ten wyjątkowy trener, który, który gdziekolwiek nie przyjdzie, natychmiast po prostu inspiruje zawodników, porywa ich w jednej chwili do, do lepszej gry. I trzeba też powiedzieć, że, że ten Mourinho, czyli ten na przykład z początku z Chelsea, prawda, on był on był, on był czarujący, trochę arogancki, ale to było takie wszystko z, z lekkim dystansem, prawda, z lekkim humorem. Wszyscy to po prostu wszy, wszy, wszyscy, wszyscy go jakby podziwiali za to, on przez to stał się gwiazdą. Natomiast Drugi, drugi, drugie podejście, drugi, drugi komentarz z, z maja tym razem już właśnie tego roku było autorstwa, autorstwa władcy Malagi, którego, określili, którego określiły Pajacem po tym jak on właśnie powiedział że Maladze by nie po prostu by nie trenował nawet jakby odszedł z realu, um, Pomijając jakby reakcję, reakcję władz Malagi która najpierw oskarża Mourinho o brak szacunku potem nazywa go Pajacem. Okay? Ale to właśnie pokazuje dobrze jakby jak zmienił się odbiór Mourinho w przeciągu, w przeciągu tych, tych, tych lat wszystkich. Um i y, oczywiście oczywiście Murnio sam się do tego przyczynił y, zwłaszcza w tym sezonie atakując praktycznie y, wszystkich y, wszystkich kogo mógł bo atakował i i rywali, z którymi grał, jak na przykład było podczas meczu z Pochettino, z pierwszego meczu ze Spaniolem, tam oczywiście prowokował Pochettino. Atakował, atakował Manuela Preciado, z którym jeszcze nie grał za to, że on nie wystawił silnej drużyny przeciw Barcelonie, atakował sędziów, atakował, atakował federację za, za, za, różne, za różne decyzje sprzyjające rzekomo Barcelonie, atakował dziennikarzy, atakował nawet własny klub za, za to, że, że nie broni jego i że nie broni piłkarzy i po prostu zaczął sprawiać wrażenie lekkiego paranoika i który już niewiele ma wspólnego z tym, z tym, z tym uroczym The Special One, który, który przychodził do Chelsea. Jakie, jakie wasze wrażenie jest? Jaki, jaki jest wasz odbiór tego właśnie jak się zbiera, zmieniał Mourinho i, i jak może wasz jego odbiór się, się, się zmieniał przez te lata? Myślę, że efekt nowości jednak trochę mija, prawda? Jeśli, jeśli taki trener w każdym miejscu, do którego przychodzi liga angielska, liga włoska, liga hiszpańska, jeśli w każdym miejscu robi sobie wrogów, no to też nie może się dziwić później, że, że każdego zaczyna irytować i że każdy występuje przeciw niemu, ale jest, jest to zgrana karta, jest to taktyka Mourinho, którą może my nie interesujemy się aż tak ligą włoską, ale w Interze zdaje mi się bardzo podobnie działało tam też antagonizował całe środowisko trenerskie, przecież Każdą okazję wykorzystywał, żeby, żeby skrytykować Ranieri'ego chociażby, po którym przejął Chelsea. To Później jak Raniery bił w Romie, to za, za każdym razem walił w niego jak w Benben. Także myślę, że tutaj się wiele nie zmienia, tylko też Mourinho musi pamiętać, że posada w Realu jednak jest tą jedną z, z najbardziej renomowanych jednak posad i on, on tutaj będzie może jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej przyświetlany niż, niż kiedy pracował w Interze e, czy Chelsea. No ale jeśli już przez ty lata narobił sobie tylu wrogów to nie może być zdziwiony, że, e, że, że, że ta jego popularność, czy, e, uwielbienie dla niego e, jednak nie jest takie e, wielkie jak było. E, mój odbiór jest podobny e, Mourinho. E... Zgadzam się, że on już, we, on dopiero we Włoszech tak naprawdę zaczął być paranoikiem jakby. Tam zaczął oskarżać sędziów, federację, yy, wszystkich zaczął oskarżać. I w lidze angielskiej jednak nie, nie, była, nie był aż taki, yy, o Boże, podejrzliwy może, jeżeli to jest dobre słowo, yy, a przyszedł do Hiszpanii. I no, Trzeba powiedzieć, w Hiszpanii jest zupełnie inny, inny rodzaj dziennikarstwa e sportowego inny rodzaj kultury piłkarskiej, bo tutaj e, są tylko, liczą się tylko dwa kluby. Każdy klub ma swoje gazety, e, które im sprzyjają i wykorzystają każde potknięcie, każdy błąd, każdą gafę, ale i Mourinho do tego jest jeszcze, sam z siebie po prostu lubi prowokować takie sytuacje. I moim zdaniem, w ty, w, ja, ja, ja go lubiłem, ja go ceniłem zawsze jako, jako trenera, był sympatyczny, znaczy, można było się z niego pośmiać, teraz też można, ale to już bardziej przychodzi w takie zażenowanie, moim zdaniem, atakowanie choćby na początku już Beniteza, za to, że to on zdobywa te trofea, a tam jeżeli coś Benitez zdobędzie, to i tak to jest na jego konto atakowanie <głos> trenerów, to już nie powiem. Kalendarz źle ustawiony, chociaż ten, to, jeżeli ktoś czytał artykuł, możemy wrzucić Sidalow o tym, jak, jak się ustawia kalendarz piłkarski w, w Hiszpanii, no to to wynika z tego, że telewizje głównie ustawiają i to przed sezonem jakby jest podział na to. a mniejsza o to. Za każdym razem on jakby, najgorsze w tym wszystkim jest to, że on mówi do wszystkich z pozycji mistrza jakby. Czyli on mówi, że no takie są fakty, tak? takie są fakty. No sprawdźcie, ja do wystawił, rezerwowy skład, takie są fakty. No i można to zawsze sprawdzić, prawda? No i to nie, nie zawsze się potem okazuje, że, że to co on mówi to jest prawdą. To już jest no, ale przesada i już przesyt trochę tego mówię. Ja z tego co powiedzieliście właśnie ja chciałbym zaznaczyć ten, ten, ten czynnik jakby już zmęczenia, prawda? Tą jego, tą jego, bo, bo on, w jakimś stopniu, to jest przedstawienie z jego strony, żeby oczywiście, wszyscy to znam, prawda? On mówi coś kontrowersyjnego, na tym się skupia prasa i niezależnie od wyniku, prawda, niezależnie od tego, jak to zagrał, tak naprawdę zawsze się kończy tak, że wszyscy mówią o tym, co powiedział Mourinho i, i, i czy ma rację, czy nie, czy już jest paranoikiem, czy jeszcze jest dowcipny, i tak dalej. Także to, jakby ten cel jest, ten cel jest e, osiągnięty. E, na początku to, było, e, to był bardziej właśnie zachwyt nim to, co on mówił, to było świetne, takie niezwykłe, nikt wcześniej się tak nie zachował i też trochę jest tak, że ja myślę, że jemu też brakuje czasem jakby to wcipu i brakuje inspiracji i po prostu musi czasem to te dowcipy nie są śmieszne no i, i to wychodzi dosyć, dosyć, dosyć kiepski widok. W klubie nie są do końca zadowoleni z tego, bo, bo Real zawsze niby chciał być postrzegany jako taki dżentelmeński klub, więc tutaj też, też, też nie, do końca, nie do końca Mourinho... No, ale wiedzieli, kogo biorą tak to jest to jest to jest właśnie cena cena jaką teraz jaką, jaką teraz Klub płaci za to że chce po prostu wygrywać prawda? także zobaczymy ale to może działać na niekorzyść Mourinho e, zdecydowanie jeżeli nic nie wygra w tym sezonie także te jego, te jego, te jego szarże muszą, muszą znaleźć pokrycie potem w wynikach bo, bo po prostu trudno go będzie tolerować. Właśnie ciekawe jest to że jakby, e, mówi się o tym że to jest dla Mourinho największe wyzwanie e, jeżeli nie zdobędzie jeżeli nie podoła to tutaj jego kariera trenerska może trochę przystopować. Ja w to wątpię, bo to jest za duży, ma za dobrego agenta, żeby nie znaleźć po tym pracy lepszej niż w cudownym mieście Malaga. To znaczy, tak, jasne, że tak. Tym bardziej, że w Realu on też nie ma idealnych warunków, jakie by sobie wymarzył, tak jak to było w Chelsea czy w Interze. Inna sprawa, że nie zawsze po prostu takie warunki będzie miał. Mourinho, Mourinho się trzyma na razie tego Realu i myślę, że on łatwo nie odpuści, bo wiemy wszyscy, że on ma, prawda, jego celem życiowym jest zdobycie trzech, trzech, trzech tytułów w trzech największych ligach i zdobycie Ligi Mistrzów z trzema różnymi drużynami. No jeżeli w Madrycie musi nie powiedzieć, to Ligę Hiszpańską praktycznie ma zamkniętą. Tyle, jeśli chodzi o Mourinho. jeżeli jeżeli będzie wygrywał to jego sytuacja myślę, że będzie będzie i tak dużo lepsza jeżeli nie to trochę sam, sam na siebie kręci strycze chyba w tym momencie. Przed nami oczywiście Arsenalu z Barceloną czy Barcelona z Arsenalem może w tej kolejności I, i to będzie to będzie zdecydowanie hit tygodnia w Lidze Mistrzów i, i, i myślę że na wszystkich innych boiskach. I teraz tak przechodzimy do zagadnień składów obu drużyn. Wenger zaskoczył wszystkich, zastosował trik psychologiczny, który, który, który do tej pory mu się nie zdarzał, mianowicie mówił o, o, o kontuzji Van Persiego, Arsenal mówił o tym, że Van Persie nie zagra w tym meczu, tymczasem Van Persie przyleciał do Barcelony i teraz, no właśnie, i co w związku z tym, Barcelona w szoku. Jesteśmy w szoku, nie wiem co zrobić, chyba nie wyjdziemy na boisko. Nie, no to, to było śmieszne, generalnie śmieszne wydarzenie. Ale najśmieszniejsze jest z tym wszystkim to, że Guardia, znaczy, że Wenger po tym jak już się to wszystko okazało, że jest taki, taki fajny powiedział, że no jeszcze nie wiem czy zagra Van Persji, bo jeżeli nie dostanie zielonego światła i nie, nie będzie na 100% pewne to, to nie zagra. Tak więc sam się trochę pogubił w całych tych swoich gierkach, no ale okej. Van Persie jest gotowy, Sesk jest gotowy, Wisher jest gotowy. Nie ma Songa, nie ma Wolkota. No i to są dwa największe osłabienia Arsenalu, które, które mogą spowodować, że Arsenal odpadnie. Chyba, że Walcott doleci prywatnym samolotem dzisiaj. Tak? Guardiola też by że pod uwagę. Ale czy nie myślicie, że możliwe, że po prostu... Nie. Czy nie myślicie, że możliwe, że Wam Persie po prostu się yy, wykurował? Że to nie był y, jakiś, jakiś tam, jakiś tam że to nie była sztuczka ze strony Węgera. Ja nie uważam, że to była sztuczka. W sensie, nie, nie, co za sztuczka w ogóle? Gdyby, gdyby to ujawnił w ogóle przed samym meczem, to ok, ale to, dzień przed? No to nie jest żadna sztuczka. Wszyscy się przygotowali na to. Ok, e, także zostawiamy już temat, czy to była sztuczka, czy nie. E, ważne, że Van Persji będzie prawdopodobnie w składzie meczowym. E, czy myślicie, że, że on wyjdzie w pierwszym składzie teraz? Bo y, raczej chyba się możemy spodziewać dosyć, y, dosyć defensywnego nastawienia Arsenalu, tak jak, jak na tą drużynę przynajmniej. E, no bo oni wiadomo, mogą, mają, mają zaliczkę do, do brunienia. No i. Prawda oni wyciągają wnioski z tego zeszłego roku i nie chcą już grać tak tak radośnie tak naiwnie jak, jak wcześniej. Ty, to, ty, ty, Johnny w swojej zapowiedzi tego meczu właściwie właściwie uważa że, że, że zagra EBU między innymi na, prawej, na prawym skrzydle zamiast zamiast Arshavina, obok niego po drugim skrzydle będzie Nasri biegał przed nimi, przed nimi Bentner i za nimi Fabregas, Wilshel i Denison czyli Eee, defensywnie Bardzo bardzo defensywnie. Tomek, jak, jak, jakiego składu się spodziewasz w Arsenalu? Jest to, jest to możliwe. Ciężko powiedzieć, czy Arsenal w ogóle potrafi grać tak defensywnie, ponieważ oni w lidze angielskiej każdy mecz był kontrolować. Natomiast jest to, jest to możliwe rzeczywiście, że Bue jednak wyjdzie na, na prawym skrzydle. Jeśli chodzi o, o Van Persiego to zależy, czy, czy to, że tak powiem jego cudowne ozdrowienie było planowane czy nie, jeśli to jest rzeczywiście dopiero na ostatnią chwilę dostał zielone światło jeśli dopiero w ostatniej chwili wsiadł do samolotu to, to myślę, że jednak wyjdzie Bentner w pierwszym, pierwszym składzie no widzieliśmy na mistrzostwach świata, że Wam Persie nie w pełni sił, to, to nie jest wcale rewelacyjny zawodnik, więc myślę, że jednak Wenger zagra Bentnerem w pierwszym składzie może skład być defensywny, natomiast czy będą potrafili zawodnicy grać defensywnie, to, to już zupełnie inna sprawa, i też pamiętajmy że, że, że jednak Szybkim atakiem Arsenal wygrał pierwszy mecz. Jeśli wystawi więcej defensywnych zawodników, to, to praktycznie ograniczy sobie możliwość kontrataku w Barcelonie. Także posiadanie piłki będzie pewnie na niskim poziomie. Także jeśli, jeśli chcą próbować grać na przetrwanie całe spotkanie, jest to bardzo ryzykowna taktyka. No w ostatnim czasie tylko Interowi udało się przetrwać. To raczej dzięki pomocy sędziego niż, niż dzięki własnym umiejętnościom. Chociaż e, pamiętajmy, że integrał w dziesiątkę, potem jak Busquets wymusił tą czarną kartkę, ale mniejsza, mniejsza, mniejsza o to. E, i zgadzam się co do Arsenalu, że jeżeli faktycznie byłaby wyszedł na skrzydle, to praktycznie Nasri byłby jedynym szybkim pomocnikiem, który byłby w stanie wyprowadzić kontrę. Ewentualnie może boczni, boczni obrońcą. oni też są szybcy, ale wiadomo, że oni będą rozpoczynać te, te akcje z, z kolei z, z bliżej własnej bramki. Więc e, szczerze mówiąc ja też bym się skłaniał, tylko teraz no właśnie, Wolkota nie ma. Czy w związku z tym zagra na przykład, czy Arszawin jest opcją faktycznie na, na te kontrataki? A może, a może na przykład Wela? Wela jest. Wela jest wypożyczona już w Stoke City, jeśli dobrze pamiętam. Czyli Wela czyli raczej nie będzie... <głos> <głos> <głos> raczej nie... Chyba, że też prywatnym samolotem. <głos> no. <głos> no. <głos> to są te gierki Wengera, no, to możemy się wszystkiego spodziewać. Ale moim, moim zdaniem, jeżeli Wenger... I, i tak, tak jest chyba... To jest dobry odbiór tego, co mówi Wenger i co mówi CSK i, i na konferencjach meczowych, przedmeczowych. To samo... Cichy. <głos> Jak to się nazywa? Cichy. <głos> <głos> Okej, okay. klisnie, dobra. On to samo mówił. Generalnie, wydaje się, że Arsenal wyjdzie właśnie defensywnie. Będzie, będą chcieli pokazać, że potrafią grać w obronie. To nie jest... Yy, bez Songa będzie trudno. Ja ja uważam tak, bez Songa będzie trudno zagrać defensywnie, bo Song jest naprawdę genialnym. Yy, genialnym zawodnikiem w obronie. No a mniejsza o to, wyjdą defensywnie. I teraz moim zdaniem właśnie plan jest taki, że Wenger będzie trzymał Van Persiego, który nie jest gotowy do gry na 100% i w pełni formy i dajmy na to Arszawina obaj są szybcy, obaj są przebojowi na drugą połowę, jeżeli by trzeba było, tak? jeżeli by trzeba było jeżeli nie, nie będzie trzeba, jeżeli dobrze będą się spisywali zawodnicy, to ich zostawi Jed, jeszcze jedna opcja może być taka, że na prawym skrzydle zagra Rosicki, ale to, to jest y, bardzo słaba opcja tak naprawdę, bo on ani nie jest szybki bardzo, on jest do gry kombinacyjnej bardziej, do wrzutek. Tam nie będzie czasu na to w tym meczu, nie sądzę, żeby był czas na to. Tak więc Arsenal wyjdzie defensywnie, oczywiście to nie będzie taka defensywa jak Inter i jak Saragossa, to nie będzie aż tak wyglądało, no ale mniej więcej, mniej więcej to Arsenal będzie próbował chociaż tak zagrać. No i, no i ich, ich zadanie będzie polegało na tym, żeby nie stracić gola i być może coś strzelić. Mam myślę, że oni będą się nastawiły, żeby w pierwszych 15 minutach strzelić Gola. Tak jak na pierwszy, tak jak na kampu. No właśnie, wtedy będę strzelił pierwszy gola i wydaje się, że ten scenariusz. No, najwyraźniej jest możliwy skoro to się udało przed rokiem i to był wyśniony scenariusz dla Arsenalu, ale też pamiętam jak się zeszłym rokiem skończyło. E, tak, ja myślę, że to będzie inna scena niż przed rokiem. Pytanie czy, czy wystarczająco skuteczny. E, jeśli chodzi o Barcelonę, no właśnie, zaczęliśmy mówić o zestawieniu obrony. E, Wspominaliśmy, że Milito jest opcją. E, czy faktycznie myślicie, że, że Guardiola bierze to pod uwagę? Ja szczerze mówiąc bym stawiał jednak na Busquetsa, ale też wiadomo ile Busquets znaczy dla drugiej linii Barcelony, kiedy oni potrzebują rozgrywać piłkę. Także wydaje się dosyć trudna decyzja, ale chyba jednak Busquets czy nie jak myślicie? Myślę, że jednak Busquets, natomiast yy, ja bym chciał, żeby wyszedł w pierwszym składzie Milito. Yy... Głównie ze względu na to, że, że wtedy stracimy w środku pola zawodnika, który, który dobrze rozgrywa piłkę, a będziemy w tym meczu atakować. Jeśli Arsena rzeczywiście wyjdzie defensywnie, naszym zadaniem będzie e, atak przez 90 minut. Musimy, potrzebujemy jak najwięcej kreatywnych zawodników na boisku w środku pola i w ataku. Chciałbym, żeby w pomocy zagrali Busquets, Iniesta i Czawi, niż Mascherano i Iniesta e, i Czawi. Dlatego chciałbym, żeby, żeby zagrał Milito w pierwszym składzie. I jeszcze jeden, jeden czynnik jakby ważny w tej decyzji. Milito wydawał się wolny w tym meczu z Saragosą i, i kto, kto wie, kto wie, czy on nie byłby jakby słabym punktem pod tym względem. Po prostu by nie doganiał, nie doganiał tych napastników. No a nie będzie żadnego szybkiego. Jeżeli a kogo? Ten... Bentnera no doganiać? No, no Ale... ktokolwiek tam się urwie. Jedną. Bo to zagrał przecież w rewanżu w poprzednim meczu. I to mniej więcej on zawalił tego gola. Bantnera. Znaczy zrobił śliski, potem... Okej, okay, nie wstał tak jak Benter szybko. Yy, nieważne, mi się wydaje, że Guardiola wystawi Busquetsa i Abidala i zagra mniej więcej yy, podobny. I maszerano wyjdzie w środku i to i moim zdaniem to jest dobra opcja. Yy, po pierwsze, dlatego że jeżeli trzeba będzie się bić tam w środku poładem, no, żeby Ceska przepchać czy utemperować Wishera który dostanie od razu pewnie jakieś tam szybkie wejście od maszyranów na nogi, to to, to maszeran to zrobi. Busquets nie jest tego typu zawodnikiem. Poza tym to jest mylne, nie można powiedzieć, że maszerano nie potrafi rozgrywać piłki. W tym meczu nie on nie będzie, nie sądzę, żeby w tym meczu on potrzebował jakoś dużo, yy, dużo rozgrywać. Tak? On, będzie, on będzie musiał czasami przerzucić piłkę na drugą stronę, a to potrafi znakomicie. Być może strzelić z dystansu, też to potrafi, a Busquets zawsze może wejść, za, to, to jest wymienność pozycji. No Myślę, że to, to jeżeli masz rano zagra, to jest ważne jak zagra. Jeżeli zagra dobrze, to już będzie, będę spokojny. No i lewa strona, tam ja bym chciał Adriano zobaczyć. Bo Maxwell, chociaż jest solidniejszym obrońcą, bo naprawdę znakomicie się ustawia i, i jeżeli za często nie wychodzi do przodu, to, to ciężko, żeby tam ktoś go może nie wyprzedził, ale żeby, żeby on komuś nie zabrał piłki, no bo szybkościowy to... Ale właśnie szybkość to jest atut Adriano a do tego na lewej stronie będzie więcej miejsca, moim zdaniem, bo będzie nawet jeżeli zagrałem na prawej stronie, to będzie schodził do środka, żeby pomagać tam na przykład i jest odpychać czy coś takiego. No i tu będzie popis dla Adriana. Adriana potrafi chyba więcej w ataku, jest szybszy. No i jeżeli będą go wykorzystywać zawodnicy, różnie z tym bywa z tą lewą stroną, no to to może być kluczowe zadanie dla, dla Guardioli, żeby uruchomić właśnie tą lewą stronę. No i wtedy nie będzie jakby problemu, żeby Maszerano tam grał, bo on potrafi taką piłkę podać. Yeah, but... Ja wolałbym jednak, żeby Maxwell wyszedł w pierwszym składzie, też ze względu, myślę po pierwsze, że Guardiola postawi na Maxwela, ponieważ mu bardziej ufa, ale też ze względu na to, że musimy mieć jakieś opcje z ławki rezerwowej, bo może się zdarzyć, że przez dłuższy czas będziemy mieli problem ze strzeniem bramki, a jeśli spojrzymy na naszą ławkę, to nie bardzo mamy zawodników którzy potrafią wejść i odmienić losy spotkania, no bo Jan nie, nie ma za bardzo na kogo liczyć. Myślę, że taki Adriano byłby pierwszy do wejścia i wtedy e, rzeczywiście, gdyby coś nie szło, można by tą lewą flankę wzmocnić i sprawić, żeby była bardziej ofensywna. Też myślę, że Guardiola postawi na Maxwella. Ja myślę, że to rozsądne z jego strony było spróbować wystawić na tyle optymalny skład czy ten na tyle stały skład, na ile to będzie możliwe w takim ważnym meczu Maxwell, jednak dużo więcej gra niż Adriano. Chociaż zgadzam się, że Adriano to jest bardzo dobra dla was opcja ofensywna. I to jest ciekawe właśnie na ile Wenger będzie zabezpieczał tą stronę, bo jeżeli Ebue wyjdzie po, po prawej stronie pomocy no to on się wydaje też idealny żeby, żeby tę tą, tą flankę blokować, prawda? bo on był i, i skrzydłowym i, i bocznym obrońcą, więc, więc to jest ciekawe właśnie jak, jak Wenger, czy on się będzie spodziewał, czy Wenger się będzie spodziewał ataków lewą stroną, może się nie spodziewać, bo Barcelona na ogół wtedy nie atakuje. Natomiast ja myślę, że to było duże ryzyko ze strony też Guardioli pod tym względem, że żeby odsłaniać tą po prostu tą, tą, tą lewą stronę i zostawiać tylko praktycznie dwóch dwóch nie najszybszych środkowych obrońców przeciw, przeciw, przeciw, nie wiem, Nasriemu czy, czy Arszawinowi, jeżeli ten zagra. Po pierwsze Abidal jest. No właśnie, Abidal jest... E, to znaczy nie, ja myślałem o Busquetsie tak, no to sam Abidal w takim razie by został, który no już, już no nie wystarczył w pierwszym No nie wystarczył, ale generalnie chodzi, o co chodzi? Barcelona musi zagrać ofensywnie i Adriano, Adriano nie, nie, ma, nie ma się czego pać z, z prawej strony, bo nie ma Olkota. nie ma szybkiego zawodnika, co było będzie nam zagrażał, było no okej, okay. minie jednego zawodnika, no to się skończy, no ale jak zagra Javine to już będzie inaczej, a poza tym Ad Adriano jest szybszy od Maxwell'a, czyli dogoni Javina jak, jak będzie trzeba. Tak więc moim zdaniem, poza tym Adriano grał ostatni mecze. I to, to wyraźnie pokazuje, że jednak Adriano zyskuje w oczach Guardioli i że być może on już przygotowywał y, Adriano na, na większy występ y, na Camp Nou z tak więc moim zdaniem no zobaczymy, zobaczymy no już za ile godzin, za parę godzin. Za niecałe <grystanie> 7 godzin. Y Także warto, warto przede wszystkim zwrócić uwagę właśnie na tą lewą obronę i na, na obronę w ogóle. Barcelona to, to jest najciekawszy aspekt tego. E, dobra to typowanie jak, jak, jakich wyników się spodziewacie w dzisiejszym meczu. E, ja napisałem że 3-0 chociaż pierwotnie napisałem 3-1 ale 3-0. Tomek? 4-1. Ja bym chciał żeby była dogrywka. 2-1 niech będzie oh, dla, oh. Dla, dla Barcelony i już na sam koniec ponieważ następny podcast będzie po kolejce kolejnej La Liga to chciałem powiedzieć że Real gra z Herkulesem stąd w ogóle ten Herkules mi pochodził po głowie w zeszłym, w zeszłym razem nie wiem, czy pamiętacie. I, i, I Real gra z Herkulesem i uwaga na, na ustawienie diamencie bo znowu nie zagra prawdopodobnie Ronaldo więc może być może być naprawdę dobry ciekawy mecz jeżeli zagramy tak jak z racingiem. Tyle na dzisiaj. Myślę, że żegnamy. Zapraszamy w przyszłym tygodniu i po Lice mistrzów i po kolejce Primary Division. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.